na czternasta. Hanka, Tadrachowa, Dulska, Julia Siewiczowa, później Zbyszko, Hesia, Mela. A teraz kuferek i jazda, żeby mi was w minutę nie było. Idziemy, proszę łaski panie, całujemy rączki. Ta chodźcie matko, chrzestna, ta co się kłaniacie? wychodzi z Tadrachową. Ach, upada na sofę. Jezus, Maria, co za dzień! No, ledwo żyję. Przecież to straszne, co ja przejść musiałam. Tysiąc koron. Widziała ciocia, że był nóż na gardle? Tak, tak. Do widzenia, cioci. idę do siebie. I ja dostałam mi migreny z tego wszystkiego. Ale może teraz ciocia mogłaby nam mieszkanie wynająć? Nigdy. U mnie dom spokojny, moja droga. Potem możecie nie zapłacić, a ja teraz muszę odbić to, co mi wydarli. Ciocię to już nic nie nauczy. Dulska wyniośle. A czegóż to ma je uczyć i kto? Ja sama dzięki Bogu wiem, co i jak się należy. Julia się wyczowa wzrusza ramionami i wychodzi. Dulska biegnie do drzwi Zbyszka. Zbyszko, idź do biura. Do dziewcząt. Hesia, kurze ścierać. Mela, gamy do sypialni. Felicjan, do biura. Wpada Hesia. Żywa Mela. Wchodzi Mela. Otwieraj fortepian. No, będzie znów można zacząć żyć po bożemu. Wybiega do kuchni. W głębi przez przedpokój widać jak ta drachowa sanką przynoszą kufer. Mela biegnie ku nim. Andziu, andziu, gdzie ty idziesz? Ty idziesz całkiem? Całuję rączki panience. Jedna panienka tu co warta. Niech się ta panience powodzi. A innym to niech robi groźny gest ręką. Mela. – biegnie do drzwi Zbyszka. – Zbyszko, Hanka się wyprowadza! – zamknął się. – Zbyszko! – Mela, na zwariowałaś? – Mama ją wyrzuca, Zbyszko! – Już drzwi się za nią zamknęły! – biegnie do okna. – Nie widać jej! O! – Idzie, niesie kuferek! – Gdzie ona idzie? Taki śnieg! – Znikła za rogiem! – Boże mój! Płacze! – Hesia, śmiejąc się. – A ja wiem! – A ja wiem! Wszystko słyszałam! – Co to? – Świeci się coś? – Papierek! Na czworakach Pełza pod fortepian. Mela stoi przy oknie oparta o framugę. – Gdzie ona tak poszła? Ona była zapłakana! Hesia tarza się po scenie i śmieje się. – A ja wiem! A ja wiem! – Hesia, nie śmiej się! – Tu stało się coś bardzo złego! jakby kogoś zapili. Hesia, ona się jeszcze utopi. Hesia, przewracając się po podłodze. Ona się nie utopi. Wzięła tysiąc koron i pójdzie do swojego finanswacha. Mela z jakąś tragiczną rozpaczą. Cicho, Hesia, cicho, nie śmiej się, Hesia. Hesia, jak wyżej. Ona wzięła tysiąc koron i pójdzie do swego finanswacha. Kurtyna zapada.